głowem, które mamy je napisane przez wiele lat, ale możemy je dzisiaj otwierać i możemy z niego korzystać choćby nawet jeden, dwie, czy dwa i możemy mieć wielkie pocieszenie z tego. Jest to słowo dla ludzi, którzy są niezbawieni, którzy żyją w tym świecie i w grzechu, jest to słowo, które jest dla ludzi, którzy są wierząci, zbawieni. Jest to słowo, które jest dla ludzi, którzy są już, żeby powiedzieć, mają te oczy skierowane do góry i chcą już być z Panem w niebie. I chcielibyśmy takie właśnie dzisiaj trzy jakby zapewnienia naszego Pana, Boga który dał nam otworzyć pierwsze z nich 27, nie przepraszam pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział Pierwsza księga Mojżeszowa Księga 28 rozdział, 15 wiersz. A oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Przywiodę Cię z powrotem na to, do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Drugie miejsce z Ewangelii Mateusza. Dwudziesty rozdział Ewangelii Mateusza, dwudziesty wiersz. Ostatnie Zdanie. A oto, ja jestem. Oto, oto, ja, a oto, a ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I księga objawienia. Trzeci rozdział. Dziesiąty wiersz. Księga objawienia. Dziesiąty, trzeci rozdział dziesiąty wiersz. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat. By doświadczyć mieszańców ziemi, przyjdę rychło. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Objawienie 30. Widzimy w tych wszystkich urywkach Słowa Bożego, chociaż to są tylko, może wiedzieć, pojedyncze wiersze. Ale kochani, te pojedyncze wiersze to więcej znaczą niż wszystkie referaty i wszystkie pisma całej ziemi, bo to mówi, Bóg, to mówi Bóg, który jest nieumylny i wszechmogący. I możemy na podstawie tego słowa widzieć, że w przypadku Jakuba z pierwszej księgi mojżeszowej, 28 rozdziału, 15 wierszu, pokazane nam jest, że Bóg obiecał Jakubowi że będzie z nim i wszystko zrobi do końca z nim. I z tego wiemy, że tak właśnie było. Że w przypadku Jakuba jest to wiersz, który mówi nam o człowieku, który jest niezbawiony, a mimo to Bóg już z nim rozmawia. Ale jednak Jakub miał na celu wykonywać wolę Bożą, chociaż miał bardzo, taki może powiedzieć, swój, wizerunek tego i kiedy rozmawiał z Bogiem, to nawet bał się go. W przypadku Abrahama na przykład nie widzimy, aby kiedykolwiek Abraham bał się Boga. Ale Jakub ze względu na to, że miał swoją przeszłość grzeszną i miał swoje może powiedzieć, życie takie samowolne lub nastawione tylko na siebie, to on po rozmowie z Bogiem po prostu się bał. To czytamy w tym urywku Słowa Bożego, i y, on właśnie y, mówi. Siedemnastym? O jakimże lękiem? Tak, tak. Siedemnasty wierzo Z tego rozdziału, o jakimż lękiem napawa to miejsce. On się może zatworzył tego, zamiast się z tego radować. Ale na pewno później w przyszłości, później, kiedy na pewno mu się przypominało to, zresztą mówił do Labana, do swojego teścia o tej sytuacji i mówił też i do, przed Faraonem, mówił też i przed swoimi, przed Jakubem, znaczy przed Józefem mówił o tym. Także on przypominał ciągle tą sytuację, że pod głową miał kamień a jednak szedł na miejsce szedł do Labana później wracał z powrotem i tak dalej życie Jakuba po prostu jest życiem które pokazuje nam, że Bóg jest suwerenny i Bóg dotrzymuje słowa z ludźmi, chociaż że są mają trudne charaktery i mają przeszłość grzeszną to mimo to Bóg doprowadza ich do momentu, kiedy taki człowiek mówi na koniec swojego życia Krótki i zły był czas mojej pielgrzymki. I to nie mówi przed ludźmi wierzącymi, ale przed władcą, może powiedzieć, największego imperium wtedy, egipskiego, mówi przed Faraonem. Przyznaje się do tego, że krótki i zły był czas mojej pielgrzymki, nie dosięgał dni moich przodków. Mówiąc oczywiście o Izaaku, swoim ojcu i o swoim dziadku Abrahamie. I tutaj w tym 15 wiersz mówi o to jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie. Czy to słowo się spełniło? Czy jest prawdą, co tu jest napisane? Tak, to jest właśnie prawdą. Że poszedł do Labana, który nie był, może powiedzieć, pozytywnie do niego nastawiony. Myślał, oczywiście, Laban, że Jakub będzie u niego pracował całe życie i że to do niego może być wszystko będzie należało, co zresztą kiedyś, później Laban wyraził. Czy te dzieci to nie moje dzieci, czy te córki to nie moje córki, czy ci, to wszystko to nie moje, czy te owce i to wszystko to nie jest moje. Także widzimy, że nie miał dobrego nastawienia do Jakuba, ale Bóg mu zapewnił, dokądkolwiek pójdziesz. I dalej jest napisane, dokądkolwiek pójdziesz. I następna część tego wiersza mówi nam i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi. On musiał jeszcze leżeć na ziemi kanonejskiej, skoro Bóg mówi y, do niego, że z powrotem go tutaj przywiedzie. Ile w naszym życiu jest zamierzeń? Nieraz y, niektórzy stoją przed decyzją właśnie, aby y, utworzyć rodzinę, są przed decyzją, żeby coś zrobić w swoim życiu, może niektórzy chcą się gdzieś wybrać do pracy i nie wiedzą, co dalej będzie. Ale jednak widzimy to zapewnienie Boga, który mówi do nas, będę z Tobą, będę Cię strzegł wszędzie. Jakub musiał być w oczach Bożych bardzo drogi, skoro Bóg właśnie dał mu takie zapewnienie, ale czy każdy człowiek, który żyje na ziemi, nie jest w oczach drogi, w oczach Bożych drogi? Jest. I tak każdy z nas ma wielką cenę w oczach Bożych, dlatego, że właśnie Bóg mierzy to taką miarą, która dla nas jest niepojęta. Bóg Każdego z nas z osobna mierzy miarą swojego własnego syna i za każdego jednego z nas oddał swojego własnego syna. Nie ogólnie za wszystkich nas, ale za każdego z osobna. Bo gdyby tylko jeden człowiek, na przykład tak jak ten Jakub tylko, byłby na ziemi, a resztę wszyscy ludzie możemy powiedzieć, byliby yy, ludźmi, którzy by byli dobrzy, sprawiedliwi przed Bogiem, a tylko Jakub, by był człowiekiem, który zasługiwałby na wieczne potępienie, to za takiego Jakuba właśnie Bóg złożył ofiarę swojego własnego syna. I to jest właśnie miara, którą Bóg mierzy. I każdy jeden człowiek na ziemi, który właśnie chodzi, jest w, takich, w oczach Boży tak bardzo drogi, że on jest w stanie właśnie, był w stanie ofiarować swojego własnego syna, Jezusa Chrystusa. Abyśmy mieli wysoką wartość ofiary, Zbawiciela, to właśnie Bóg do nas tak mówi. Bo ogólnie dzisiaj ludzie mówią, że tak, Pan Jezus był na ziemi, że umarł za wszystkich ludzi, za grzeszników, ale bardzo małe mają pojęcie o tym, że to właśnie zrobił za mnie. Konkretnie za mnie, że to ja byłem winien przed Bogiem. A z drugiej strony właśnie, jeśli na to się przyjrzymy, to jakże Bóg miał wielką, widział, że jesteśmy bardzo drogimi w Jego oczach, skoro złożył tak wielką ofiarę. Dalej mówi, że możemy tutaj dokądkolwiek pójdziesz i kiedy Jakub wracał już od Labana, to wtedy właśnie musiały być załatwione wszystkie sprawy, które były oczywiście z Labanem, z Ezawem, i ze wszystkimi sprawami. I wiemy, że doszedł do Peniel. I tam walczył z Bogiem. I tam właśnie w tym momencie pojednał się z Bogiem. Całkowicie zmienił swoje życie. I to jest właśnie ten moment. Przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi. Bo, bo nie opuszczę Cię. Dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Pani, to jest w jednym wierszu. Jest takie wielkie bogactwo. I tak mówi do człowieka, który według naszej miary nie zasługiwał na taką wielką łaskę. Ale jednak Bóg po prostu nie jest Bogiem naszej miary, tylko On mierzy swoją miarą. Tak, On ma swoją miarę i On ma swoją łaskę. A my nigdy nie myślmy w ten sposób, że Bóg tego może zbawić, a tamtego nie. Bo byśmy stali, stali się sędziami a przecież my jesteśmy tylko, może powiedzieć, grzesznikami, którzy zasługowali na wieczne potępienie, a jednak Bóg nas zbawił przez swojego syna. Nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego wszystkiego, co ci przyrzekłem, tak? I później mamy, kiedy On już załatwił sprawę z Bogiem, znaczy się w tym sensie, że pojednam się z Nim zobaczył, że jest słabym człowiekiem że ta jego siła może wiedzieć, tam została pogrzebana to później Bóg od tego czasu zmienia jego serce coraz bliżej do niego i tak jest właśnie z każdym człowiekiem który się nawraca najpierw jest człowiekiem który nie idzie go w żaden sposób po ludzku, yy, zahamować. Wielokrotnie mówi mu się Ewangelię, wielokrotnie yy chce się go naprowadzić na dobrą drogę, a mimo to taki człowiek tego nie słucha. I taki Jakub właśnie był takim człowiekiem, który przecież doświadczył wielkiej łaski w domu swoim. Później jednak yy, to wszystko przeżył. Zobaczył, że całe jego starania były niczym. I kiedy przychodzi i walczy z Bogiem, to wtedy może wiedzieć, zauważa, że to wszystko to jest, może wiedzieć, marność. I mógł powiedzieć właśnie w jednym momencie po tym wszystkim, że Bóg jest Bogiem Izraela, to znaczy już nie Jakuba, tylko Izraela, bo Bóg zmienił jego imię na Izrael. Był z nim aż do czasu, i nawet zaprowadził go znaczy przeprowadził przez te ciemne dni jego życia to znaczy kiedy nie miał Józefa przy sobie, tego umiłowanego swojego syna były to dla niego na pewno ciężkie dni kiedy właśnie widział i mógł sobie znowu przypomnieć całe życie swoje, które miał zanim poszedł do Labana to musiał sobie to przypomnieć że właśnie on też oszukał swój, swojego ojca. I tak właśnie jego synowie znowu mu przypominają. Zobaczmy, jakże to jest ciężkie i gorzkie dni. A mimo to Bóg go przeprowadza przez to wszystko. Aż zaprowadza go do Egiptu. Pokazuje mu jego syna umiłowanego. I tam właśnie jego syn kładzie go, może wiedzieć, do łoża. Zamyka mu oczy i zawozi go, może wiedzieć do grobu, do Kanaanu i tam go grzebie. Zobaczmy jaka wielka łaska dla człowieka, który nigdy by nie pomyślał, że tak właśnie z Bogiem przeżyje. Ale on naprawdę chodził z Bogiem. Kiedy nieposłuszeństwo jego było wielkie, to błogosławieństwo jego było jeszcze większe. Właśnie taki jest nasz Bóg. On nie zatrzymuje się i nie odpłaca nam za to, że byliśmy nieposłuszni, ale kiedy się przyznajemy do naszej winy i grzechów, to wtedy nam po prostu błogosławi bez miary. I taki właśnie był Jakub. Tak mu błogosławił do końca jego dni. Kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy te słowa, to jest słowo, które jest radością dla wielu wierzących ludzi że to powiedział sam Pan Jezus. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 wiersz. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Czy uczniowie, którzy byli własnością Pana Jezusa, wiedzieli, jaka jest przyszłość? Czy zdawali sobie z tego sprawę, że, że jej dni będą trudne? że na przykład jednego z jej współuczniów, to znaczy Jakuba Herod, zamorduje? Przecież tego wszystkiego nie wiedzieli. Że będą prześladowani, że będą musieli opuścić Jeruzalem, że będą musieli uciekać i że Ewangelia w ten sposób roznie, rozpowszechni się na inne kraje? Przecież tego w ogóle wszystkiego nie wiedzieli. Ale jednak Pan Jezus im pozostawił słowo, które do nich mówi, oto jestem z wami. I to jest właśnie naszym motorem i siłą do tego, że to właśnie mówi Bóg. Że może być w naszym życiu trudno, może ktoś mieć tak trudno, że nie wie, czy dzisiaj rano wstawać, czy się kłaść z powrotem. Może ktoś z najbliższych odszedł albo dzieci są tak chore, że jest ciężko, ale Bóg mówi właśnie, oto to ja jestem z wami. Czyż to nie jest łaska? To jest droga ludzi wiary. Oni mieli zapewnienie od Pana Jezusa, że teraz idźcie do Jerozolimy i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei w Samarii i aż po krańce ziemi czy tak było? tak właśnie było byli świadkami i zaświadczyli właśnie w Jerozolimie, w Judei w Samarii, aż po krańce ziemi i to jest do dzisiejszego dnia wiemy, że ta prawda która tu jest zapisana w tym słowie też jest prorosza i ona jeszcze, też, jeszcze więcej się wypełni w tysiącletnim królestwie i ona będzie właśnie tym zapewnieniem, ale też jeszcze wcześniej będzie i też to słowo mówi do nich, do tych, którzy będą po nas, to znaczy w ucisku. Szczególnie właśnie będzie pocieszeniem dla tych, którzy będą w ucisku i przez te 7 lat będą znosić prześladowania a tutaj właśnie mamy słowo, które do nich mówi, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dlaczego to mówię, że tak właśnie jest? Że to będzie, wypełnienie tego słowa będzie szczególnie w ucisku, dlatego że wcześniejszy wiersz, wiersz 18 mówi nam, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka mod na niebie i na ziemi. Czy Pan Jezus teraz ma wszelką mod na ziemi? Wydaje się, że nie. Na ziemi rządzi szatan. I Pan Jezus jest odrzucany na każdym miejscu. Pan Jezus nie ma mocy takiej, jak, jaka powinna mu być dana. W niebie oczywiście wszystko mu jest podległe. Wszystko mu jest dane. On wszystkim zarządza. Dlatego, że jest po prawicy Ojca, a ten, który jest po jego prawicy, jest tym, który mu może być pokłon i cześć oddają wszyscy w niebie. Ale na ziemi tak nie jest. Mimo to, że Pan Jezus zasiadł po Bożej prawicy, to nie chcą ludzie oddać czci i chwały jedynemu, prawdziwemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Ale to się wypełni właśnie częściowo w ucisku, a całkowicie w tysiącletnim królestwie. Ale oczywiście te słowa, które żeśmy przeczytali wcześniej, a oto jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, są dla nas wielką radością i zapewnieniem, tak samo jak dla Jakuba, wtedy było, tak i dla nas teraz jest. I chcielibyśmy się zwrócić też jeszcze do objawienia Jana.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 co myślimy o tym nakazie? Co to jest ten nakaz? Czy to w innych tłumaczeniach jest słowo cierpliwości mojej? Albo słowo moje? Kochani, to jest słowo, które jest napisane od początku do końca. I Pan Jezus nie wyobraża sobie, żebyśmy może z tego słowa wyrwali choćby jedną kartkę i powiedzieli, to mnie nie dotyczy, albo to jest nieaktualne. Tutaj w tym słowie, ponieważ zachowałeś nakaz mój, Pan Jezus ma na myśli całe Słowo Boże. Od początku do końca. I w objawieniu na koniec jest zapisane, że abyś do Niego nic nie dodawał i z Niego nic nie ujmował. Są wierząci ludzie, którzy oczekują na przyjście Pana Jezusa i właśnie w tym oczekiwaniu niektórzy wyrywają kartki ze Słowa Bożego i mówią, że to jest po prostu już nieaktualne. To jest nie dzisiejsze. I to są ludzie, którzy są po prostu bardzo liberalni. Trancyjni. Dlatego, że naukę Pana Jezusa odsuwają na bok. Może trzymają się jeszcze ofiary krzyża, i krwi, która została przelana, ale wszystkie inne, może powiedzieć rzeczy bardzo ważne, pozostawają, może powiedzieć dla nich nieaktualne. To są ludzie tralancyjni i liberalni, zgodzą się z wszystkimi, ale też mamy drugą grupę ludzi, która tam jest pokazana. To są ci, którzy dodawają do słowa Bożego. Pan Jezus tutaj nie miał w ogóle tego na myśli, abyśmy cokolwiek dodawali do Słowa Bożego, tylko tym Słowem się kierowali. Pan Jezus wielokrotnie mówił, choćby w Mateusza Ewangelii, czy nie czytaliście, a co jest napisane, a czy to jest napisane i tak dalej. Pan Jezus odnosił się do Słowa Bożego, które jest zapisane wcześniej. Także ten nakaz mój to nie tylko jest słowo możemy powiedzieć miłości czy miłosierdzia, ale to jest słowo, które nas nakazuje nam, abyśmy postępowali godnie naszego Zbawiciela. W oczekiwaniu na Jego przyjście. Bo o tym akurat, o tym może powiedzieć, o tym momencie Pan Jezu tutaj mówi. I ci, którzy dodawają do Słowa Bożego, to są ludzie, którzy właśnie są jak faryzeusze, że oni z jednego wiersza zrobili, może wiedzieć, 500 wierszy, które, może wiedzieć, tylko rozmydlają naukę albo robią ją taką, może wiedzieć, bardzo zakonną i trudną w ogóle do przyjęcia i to już nie jest nakaz Pana Jezusa. Albo zmieniają Słowo Boże. Także widzimy... Pan Jezus ani tego nie chce, ani tego drugiego. Ani nie chce, żebyśmy cokolwiek ujmowali ze Słowa Bożego, ani nie chce, żebyśmy cokolwiek dodawali do Słowa Bożego. I teraz musimy zrewidować nasze życie, czy moje postępowanie, czy moje decyzje są zgodne ze Słowem Bożym. Powinniśmy sobie mieć taki, takie pytanie w naszym życiu, a co by Jezus uczynił w, moje, w moim miejscu? Powinniśmy sobie zadać pytanie przed decyzją, kiedy może wybieramy pracę, kiedy idziemy na studia, kiedy idziemy do szkoły, podejmujemy sami decyzje, kiedy mamy decyzję, aby właśnie wejść w związek małżeński. Wszystkie te, może wiedzieć, momenty powinny być zaczerpnięte właśnie i decyzje podjęte na podstawie tego Słowa Bożego. Powinniśmy czytać, co jest napisane w tym Słowie, aby właśnie może ten nakaz Pana Jezusa wykonać. Oczywiście ja to tutaj odnoszę teraz do naszego życia, ale wiemy, że Pan Jezus mówi tutaj konkretnie o pewnych sytuacjach, które były bardzo miłe, że ten właśnie zwór w Filadelfii to wszystko wykonał. To znaczy miłość braci czy miłość braterska. By przy mnie wytrwać. Kochani, przyjrzyjmy się teraz właśnie naszemu Panu Jezusowi, który, który wytrwał aż do końca. Czy nasza droga jest też drogą, która, która jest nakierowana właśnie na jeden cel. To znaczy na krzyż Chrystusa. To była droga Zbawiciela. On na to tutaj przyszedł i na to się narodził, aby umrzeć. Droga chrześcijanina nie jest drogą łatwą, ale ma wspaniałe, może zakończenie. Droga naszego Pana też nie była w ogóle drogą łatwą, ale miała bardzo wspaniałe zakończenie. Przez cierpienia do chwały, jak żeśmy już wcześniej wspomnieli, On jest po Ojca. A czy nasza droga będzie inna? Tylko teraz zastanówmy się, czy chcemy po prostu ominąć krzyż? Czy chcemy może w naszym życiu prze, wejść może wiedzieć do nieba, nie być prześladowani? Czy nie znosić ucisków, Czy nie mieć problemów w naszym życiu? Nieraz myślimy, że chrześcijaństwo może wiedzieć, musi być bardzo wspaniałe, bo z nami jest Pan Jezus. Tak, zgadzam się. Tylko, że Pan Jezus, może wiedzieć, miał ciężkie życie, a my chcemy mieć łatwe. Pan Jezus nie był przyjęty w Betlejemie, nie był przyjęty w Samarii, w Nazarecie, ani w Jerozolemie. Co te wszystkie miejsca nam mówią o tym? To była jego droga. I, kochani, on właśnie żadnych z tych miejsc nie ukarał. Tak. Chociaż miał do tego władzę i moc. Ale jednak On powiedział, nie przyszedłem, aby dusze ludzkie zatracić, ale je zbawić. I mamy wytrwać przy Nim mimo wszystkich trudności i problemów. Mimo, że nas uważają za owce ofiarne, tak jak w liście do Rzymian w 8 rozdziale jest napisane, ale my, my i tak idziemy naprzód. Może z nas się śmieją, może z nas wyszedzają, ale mimo to idziemy. Prze to ja zachowam was, zachowam cię, tu jest napisane, pojedynczo, od godziny próby. Zmieniłem tutaj, widzicie, to W na O, dlaczego, że, że tłumaczenia, żeby powiedzieć, oryginalne, mówią po prostu od o tej godzinie, jako o wielkim sądzie wielkim ucisku i Pan Jezus zachowa nas od tej godziny albo przed tą godziną nas zabierze do siebie zanim nastanie wielki ucisk, Pan Jezus swoją oblubienicę zabierze do nieba i będziemy z Nim dlatego, że dalej jest napisane, jaka przyjdzie na cały świat by doświadczyć mieszkańców ziemi Pan Jezus o tym czasie powiedział, gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałaby żadna istota. To też Pan Jezus tych, którzy szli z Nim, którzy się nawrócili, którzy doświadczali trudności w swoim życiu, problemów, On chce nas doprowadzić do momentu, kiedy będziemy świadomie wybierali to, co jest naszego Pana Jezusa i szli z Nim tą drogą wiary. Pan Jezus nas zachowa od godziny próby. I to jest mowa do ludzi, którzy oczekują na zabranie do nieba. Czy wszyscy mamy na sercu to, że Pan Jezus nas zabierze do nieba? Czy żeśmy już przeżyli wszyscy nowo narodzenie? Czy żeśmy już przeżyli wszyscy, możemy powiedzieć, drogę z Bogiem? Że już chodzimy z Bogiem i że On nas prowadzi? Czy żeśmy już przeżyli to, że Pan Jezus oczekuje nas i nas zabierze do nieba? I czy my pragniemy z Nim się spotkać? Czy jest to celem naszego życia, aby właśnie spotkać się z Panem Jezusem? Pan Jezus tutaj mówi w tym jedenastym wierszu Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Tak. Pan Jezus oczywiście obdarzy wszystkich tych zwycięzców tym wieńcem albo koroną. Takich zapewnień po prostu mamy więcej. Apostoł Paweł mówi do Tesaloniczan Wyżeście są koroną mojej chluby. Czy chluby mojej. Także widzimy Wielką łaskę naszego Zbawiciela, że On nas przeprowadza przez to życie, kiedy w ogóle żeśmy o Bogu nie słyszeli, że On jest i miłosierny. Wielokrotnie żeśmy myśleli, że to jest Bóg z sądu i który tylko będzie sądził, tak jak myślał to Jakub. Ale później doświadczył, że ten Bóg był z nim przez wszystkie dni, tak też powiedział. I nasz Bóg nie opuszcza nas w połowie drogi, nie zostawia. Tak jak to się wielokrotnie słyszy pośród wielkich tego świata, że oni, możemy powiedzieć, w swojej może być, drodze zmieniają, zmieniają kierunek i mówią, to co robili wcześniej jest niedobre. Nasz Pan Jezus Chrystus nie jest taki. On nas nie zostawia w połowie drogi i nie mówi nam, że to co robił wcześniej było niedobre. On ma cel z nami doprowadzi nas do nieba i to powinno też być celem naszym, abyśmy aby się z Nim spotkali. Podsumowując to, widzimy, że Bóg przeprowadza w każdym okresie życia wierzącego. W czasie, kiedy jest człowiek niewierzący, w czasie, jest kiedy człowiek jest, ma chodzić z Bogiem, ma wiarę, już jest, może być, na tych łąkach zielonych i pasie się z tego z tych soczystych pastwisk i też już kiedy jego oczy wpatrzone są w niebo i oczekuje kiedy Pan Jezus przyjdzie i zabierze mnie do siebie Tylko, e, tę rzecz jeszcze podkreślić, to słowo, co Pan Jezus mówi, zachowałeś moje słowo w ósmym wierszu, objawienie 3:8". I dalej dziesiąty wiersz, ponieważ zachowałeś nakaz, mówi przy mnie wytrwać. Też jak mówi tłumaczenie, co Ludwik wspomniał, słowo mojej e, cierpliwości. Ostatnie 200 lat w chrześcijaństwie to, jest, to był szczególny czas, dlatego, że właśnie w tym czasie ludzie, którzy przyznawali się do Pana Jezusa, szczególnie cenili prawdę Słowa Bożego i bardzo dążyli do tego, żeby to dokładnie wypełnić. I wiemy o tym, że zaczęły powstawać ludzie się nawracali, powstawały zbory i ludzie dokładnie chcieli wypełnić to Słowo, które czytamy w Nowym Testamencie, odrzucając tradycje, zwyczaje, religię, po to, żeby trzymać się tego, co czytamy w Słowie Bożym. Jeśli schodzimy się do imienia Pana Jezusa i uważamy, że to wystarczy, to jest właśnie to, żeby być przy Nim. Żeby być zgodnie z tym, co on sam powiedział. Bo on sam powiedział, gdzie jest dwóch, trzech do mego imienia. To jest tak blisko, jak to możliwe. A więc ten czas, w którym my teraz żyjemy, to właściwie Filadelfia schodzi na drugi plan. Teraz zaczyna się to następne dla a więc odejście od Słowa Bożego i odejście od Pana Jezusa. Chociaż zachowanie e, pewnej religijności, tej letniości, jak tutaj czytamy, że ślepi Jest to e, opis e, ludzi, którzy e, są bardzo e, pyszni e, w tym, że już e, oni dobrze wiedzą i dobrze wierzą ale Pan Jezus mówi o nich, Ty jesteś ślepy, goły, nędzarz, biedak. A więc widzimy też, że ten czas w Filadelfii trwa, no bo są bieżący, którzy trzymają się Słowa Bożego blisko i bardzo dokładnie chcą to Słowo wypełnić w swoim życiu to też i świadczy o tym, że przed przyjściem Pana Jezusa nie będzie wielkiego, wielkiego, wielkiej mocy w chrześcijaństwie, czyli tysięcy, którzy będą, które będą się nawracać, bo tu czyta, czytamy, że niewielką masz moc, a więc e, pewna e, Słabość będzie nawet wśród chrześcijan, ale ta, ta mała moc jest od Boga. Ponieważ duża moc może być od Boga, i mała moc także Bóg daje małą moc. W dziesiąty wiersz. Jeszcze chciałem to zauważyć, że pochwycenie nie jest dla tych, którzy właśnie. Jak gdyby będzie nagrodą tylko dla niektórych wierzących. to jest napisane, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, więc ja zachowam Cię. Tak się wydaje, jakby tylko niektórzy ci szczególnie wierni czy gorliwi mieli być zabrani, czy Pan Jezus ich weźmie. Z innych miejsc wiemy, że jednak każde dziecko Boże, każdy nowonarodzony zostanie przez Pana Jezusa zabrany. A to, że tutaj czytamy zachowałeś na mój, to jest po prostu cecha charakterystyczna tych, którzy żyją w tym czasie, o którym tutaj jest napisane. Czyli ci prawdziwie nawróceni, którzy będą naprawdę cenić co Boże, będą chcieli dokładnie według tego żyć, to ci będą zabrani Będą oszczędzeni przed tym czasem e, tych różnych kataklizmów, trzęsień e, ziemi i tak Te, które przyjdą w przyszłości. Jak błogo wiedzieć, jedyny jest mój. 94 pragnę do życia raj śpiewaj mu serce w nie niebóg daj on nie prowadzi Gdzież od niego łaska przy Pan To może tyle pociek mi nieść Nikt tylko Jezus Jemu więc. Cześć. 171 Przez gradośnie wszyscy, wszyscy raz Wszystkie ze wszech stron Pan kocha was Wdzięczny i do...